Młokcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, Nic nie znaczy nam wojny pożoga! Hej, Sokoli, nasz wzrok, w marszu sprężysty krok I pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń, naprzód marsz ku zwycięstwu, Górę skroń, orzeł nasz, do swój zwi. chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, Hej, do walki nie zbraknie sił! Godłem nam tak, ptak, a parasol to znak, naszym hasłem piosenka szturmowa. Pośród kul w kół udział, oddział stoi jak stał, choć poległa już chłopców połowa. Dziś padło, jutro ja śmierć ci pyta, goty broń w krew bo boju i jak stal, oczy patrzą się w dal, A na ustach szturmowy na śmiech. A gdy minął już dni bali, Szturmów i krwi, mi mi gdy zamknie powróci, Pójdzie wiara gromadą, ale mi z paradą, I tę wiosnkę szturmową zamuci. Panie, nrój, kwiatów, most i sztandary, Równy krok, śmiały wzrok, Będzie szli, dech wolną polskę, co wstaje z naszych chwil. Ale ja mi z parałą będzie szli, dech